Boże, jak ja dawno tego nie mówiłem. Jest, jest, jest. Jest sobota, 21 grudnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 269 nawiedzanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Elf Michaś. Witam Cię serdecznie. Witam Cię drogi kolego i witam wszystkich słuchaczy gorąco i serdecznie w ten przedświąteczny czas. Więc jest z nami Elf Michaś, a ja to Śnieżynę Krzymek. Witam również. Nawiedzony podcast przeszedł ostatnimi czasy śmierć kliniczną, taką dosyć długą, ale wiecie, w końcu mówimy o horrorze, tutaj antagonista nigdy nie ginie tak do końca, poza tym za trzy dni Wigilia... Znaczy za trzy dni tak naprawdę... Yy, ja nie wiem, czy przed Wigilią ten podcast się zdążył ukazać, czy już w samą Wigilię, no ale my teraz aktualnie jesteśmy tuż przed 24 grudnia no i postanowiliśmy kontynuować naszą coroczną tradycję, czyli nagrać podcast z serii The Best of Horrory Świąteczne. Nie ma z nami dzisiaj fizycznie mistrza ceremonii, czyli Mando, ale... No właśnie, jest z nami duchem, jak gdyby, bo największy ekspert do spraw horrorów świątecznych między Słońcem a Plutonem a może jeszcze dalej wybrał film, o którym dzisiaj porozmawiamy stworzył klucz do doboru tych filmów. Przy czym ja tak do końca. <grym> znaczy, no, ja nie wiem, czy mam po prostu nie wybrał pojedynczych segmentów z antologii tak? a czy są jakieś inne dlaczego wybrał te trzy? Tego w sumie nie wiem. Czy ty z nim o tym rozmawiałeś? Czy... Nie, no klucz był właśnie taki, czyli antologie, czyli segmenty, segmenty z antologii o tematyce świątecznej, no bo umówmy się, że zależało nam na czymś w sumie relatywnie krótkim, no bo w tym ostatnim okresie to, no to w ogóle jest bardzo trudno u nas wszystkich z czasem, i stwierdziliśmy, że warto by było może nie iść w kierunku jakiegoś takiego rozbudowanego best of kilku filmów na przykład, czy, czy cokolwiek takiego, bo, bo to się może zrobić nierealne no i padła propozycja wyboru takich najlepszych segmentów z antologii, no przy czym tutaj to też warto podkreślić i zaznaczyć na początku, że to nie jest tak, że to są antologie świąteczne, tylko to są właśnie segmenty z antologii, czyli tak naprawdę to, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiali, to w przeciwieństwie do poprzednich best-of, gdzie mieliśmy do czynienia z filmami pełnomatrażowymi, w przeciwieństwie do tego, co też już omawialiśmy czyli jakichś tam odcinków seriali. Dzisiaj można mówić o takiej produkcji krótkometrażowej, no bo w zasadzie każdy z tych segmentów to jest właśnie taka krótkometrażówka, przynajmniej jeden to jest w ogóle naprawdę short w zasadzie, no i myślę, że to był ten nadrzędny klucz, który przyświecał przy doborze tych dzisiejszych produkcji, które dla Was omówimy. Mhm, mm bo Mando na przykład świadomie zignorował Holidays, bo tam chyba też był segment świąteczny te nowsze. Tak, no, ale to omawialiście nawet w Nawiedzonym, z tego co pamiętam. Tak, więc... ale właśnie, bo zaprezentował nam y, dzieła z trzech różnych epok. To jest ciekawe w sumie, nie? Bo ja też tak usiadłem dopiero w ostatnich dniach do nadrabiania tego i do przygotowywania się, bo tak właśnie nie wiedziałem jak to wszystko się skończy. No i mamy film z 1945 roku, 1972 i 1984 bodajże. Ale wydaje mi się, że to też jakby nie jest przypadek, bo tak naprawdę to te poszczególne segmenty one są w antologiach, które też w tym konkretnym miejscu i czasie, kiedy powstawały, no, były dosyć ważnymi filmami w kontekście mm -hmm. gatunku. No, ważnymi niekoniecznie w tym sensie, że były jakimiś przełomowymi dziełami, natomiast no, były filmami, które gdzieś tam się odbiły pewnym echem albo tak jak też zresztą zaraz o tym posłuchacie nie wiem, nawiązywały chociażby do pewnych kultowych marek przynajmniej w jednym przypadku także no, tak to wygląda hmm. no dobra, no to przejdźmy do konkretów i Najpierw zajmijmy się właśnie tym najstarszym dziełem, czyli filmem Dead of Night. W polskiej wersji językowej film ten nosi tytuł U progu tajemnicy, jak już wspomnieliśmy, premierem zaliczył w 1945 roku. Dr Van Straten you're a psychiatrist. You always treat me. You treat me now, won't you? Just forgive me, I don't quite understand the joke. It isn't a joke. Only wish it were. I've seen you in my dreams. Sounds like a sentimental song, doesn't it? I've dreamt about you over and over again, Doctor. That hardly turns you into a mental case. After all, recurring dreams are quite common. But how did I come to dream about you? And I've never set eyes on you in my life. It's very likely you've seen my photograph in the papers. That's why my face seems familiar to you. I don't think so. And even if it were, is that any reason why I should keep on dreaming about you? No. After all, you don't mean anything to me. <laughs> there may be an association of ideas i may be linked with something that means a great deal to you such as i should have to psychoanalyze you to find that out but it doesn't end there you see everybody in this room is part of my dream everybody tutaj uh, jest to film w którym główny bohater, architekt Walter Craig przybywa do pewnej posiadłości w sprawach zawodowych. Na miejscu zastaje gospodarza i jego znajomych, krewnych i nagle uświadamia sobie, że to spotkanie już kiedyś przeżył. Że takie właśnie spotkanie z tymi ludźmi w tym miejscu śniło mu się już wielokrotnie i dzieli się tym postrzeżeniem z nowo poznanymi ludźmi, a oni następnie po kolei opowiadają o innych nadprzyrodzonych historiach, których sami doświadczyli, których byli uczestnikami, świadkami i tak dalej. I tutaj drugi segment jest tym związanym z Bożym Narodzeniem. W drugim segmencie młoda dziewczyna Sali opowiada o zabawie wchowanego podczas przyjęcia Narodzeniowego Segment nazywa się Christmas Party. No i właśnie, Jerry, co powiesz? O tej opowieści? Bardzo króciutkiej też w sumie. Tak, no to jest jedna z tych historii, które tak naprawdę jakbyśmy chcieli nawet w jakimś pogłębionym zarysie fabuły streścić, z czym mamy do czynienia, to, to już w zasadzie wszystko byśmy opowiedzieli. Bardzo przyjemny segment. W ogóle tutaj, jeżeli chodzi o ten konkretny tytuł, to ja od razu wspomnę, że ja w w zasadzie żadnej z tych antologii nie obejrzałem w całości, tylko skupiłem się na tych łącznikach fabularnych plus tych segmentach świątecznych. Natomiast w przypadku tego tytułu to w zasadzie obejrzałem pierwsze tam 30 minut filmu, czyli i tę te, te, pierwszą historię i dwa pierwsze łączniki plus właśnie tę opowieść świąteczną. I mhm. to jest historyjka bardzo klasyczna w duchu, ponieważ tak naprawdę ta zabawa wchowanego odbywa się w miejscu, które jest uznawane za nawiedzone i już to nam pewien trop bardzo silny rzuca, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, ale jest to poprowadzone fajnie, sympatycznie, czuć ten klimat świąt, bo to jest bardzo ważne w gatunku jakim są horrory świąteczne, a co więcej też podoba mi się jak ten konkretny tytuł wykorzystuje te łączniki fabularne bo to wiecie, to też jest zawsze tak, że w antologii mamy dwie szkoły, czy w, no w zasadzie dwie podstawowe szkoły, no bo chociażby, nie wiem upiorną Noc o której kiedyś dla Was omawiali, opowiadaliśmy w nawiedzonym podcaście, pokazywała, że można mm -hmm. to zrobić jeszcze inaczej, ale mamy do czynienia albo z takimi łącznikami, które tak naprawdę są autonomiczne i stanowią wprowadzenie dla danej konkretnej historii historii, ale nie, nie, nie stanowią jakiejś żadnej nadrzędnej fabuły. W przypadku tego filmu tutaj mamy do czynienia właśnie z tymi łącznikami, które są fabularnie powiązane i tworzą nam same w sobie też jakąś opowieść, ale to jak tutaj jest to wprowadzone tak jak ta historia gra w kontekście całości to mi się bardzo podobało, a i sama ta historyjka, mimo że ona jest bardzo krótka bo to jest w zasadzie najkrótsza opowieść z tych o których tutaj dzisiaj Wam będziemy mówić jest naprawdę sympatyczna urocza i mimo że nie straszy za bardzo, no bo umówmy się no, nie, nie przestraszyła mnie w ogóle ta, ta historia. Ona jest dużo bardziej w duchu tych takich klasycznych opowieści grozy, klasycznych ghost stories. Tak, takich literackich, dokładnie. To, to gdzieś tam by się pięknie wpisywało w ghost stories rodem z wydawnictwa C&T. Natomiast ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłem i, i to było bardzo fajne otwarcie, czy to może być bardzo fajne otwarcie takiego wieczoru? właśnie z tymi segmentami świątecznymi. A jak to by się podobało? Yy, znaczy właśnie też to muszę podzielić. Nie? Sam segment, yy, znaczy może nie, zacznę od samego filmu, bo jak obejrzałem w całości, to nie do końca jest nawet antologia, która ma łącznik, a bardziej film, który ma w sobie te shorty, tak mi się wydaje, bo ten łącznik jest chyba nawet najbardziej rozbudowaną historią z całości. I to on jest jak gdyby tym rdzeniem całej produkcji tutaj, a poszczególne opowieści są po prostu retrospekcjami bohaterów obecnych na ekranie. I to gra naprawdę bardzo dobrze. To jest film z 1965 roku, a Dzieje się tutaj strasznie dużo, ta historia angażuje, te poszczególne segmenty, czy znaczy segmenty, no tak to będziemy po prostu dla uproszczenia nazywać, są też angażujące, ciekawe i bardzo zróżnicowane. Tak jak wspomniałeś, ten bożonarodzeniowy Christmas Party to jest troszkę takie opowiadanie literackie o pewnym doświadczeniu nadprzyrodzonym, tutaj twist nie jest czymś, co ma nas przerazić tak z perspektywy tego 2019 roku, ale w tamtych czasach to pewnie robiło wrażenie, bo jest sprawnie nakręcone i nawet jeżeli tutaj łatwo w miarę przewidzieć do czego może dojść i gdy już do tego dochodzi, to my też wiemy co się dzieje tak nie przeżywamy takiej niespodzianki jak bohaterowie tak mimo wszystko ja ci powiem, że ja czułem tutaj może nie dreszcz emocji ale taki przyjemny klimat tego niesamowitego, tego właśnie weirdowego mhm świata i no, ogląda się to przyjemnie, przy czym jako sam segment, on jest ciutkę do zapomnienia. Tak jak powiedziałeś, żeby sobie puścić tak pod święta, nie, zrobić klimacik, no to pewnie, ale zarazem, cały, jak obejrzałem cały film, no to on trochę ginie tutaj, bo mamy tyle tych różnych historii i jeszcze potem to wszystko spaja się w jedną całość że dla mnie to jest po prostu, wiesz, jeden klocek tam z całego zamku, z całej budowli. I w ogóle przeczytałem na IMDb, że to jest film, którego Seans zainspirował trzech kosmologów. To jest Freda Hoyla, Tomasa Golda i Hermana Bondiego do stworzenia teorii stanu stacjonarnego, a więc alternatywy dla teorii wielkiego wybuchu. I po prostu, wiesz, nie obejrzałeś tego filmu, więc nie wiesz, czym to się kończy, mhm. ale po prostu tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście ktoś tym 45-tym Obejrzał to i zaczął w ten sposób yy, no, tworzyć teorię kosmologiczną. Wow! <laughs> Jeżeli to prawda, no to szacunek tak, dla twórców i rzeczywiście to jest bardzo spójny film. Yy, nawet yy, pod pewnymi względami jest mu bliżej do upiornej nocy Halloween niż do tych in antologii, gdzie po prostu jest jakiś łącznik, który stanowi spójną opowieść, bo te łączniki są często biedne, no. i w ogóle jeżeli tam jest jakakolwiek fabułka, to ja to już zawsze doceniam, a tutaj ten łącznik jest nawet moim zdaniem bardziej ambitny od tych poszczególnych historiek, ale właśnie jako całość to też się sprawdza, tutaj wszystko jest na swoim miejscu, ja bardzo, bardzo doceniam po prostu całość tutaj, a w tym segmencie jeszcze co do świąt, to tak teoretycznie bardzo mocno ich nie czuć, nie? no bo skupiamy się na tej zabawie wchowanego, tam na początku jest chwila śpiewania. Ja nawet nie pamiętam, czy, w sumie, czy tam jakieś melodie świąteczne te było słychać w tle, ale no jest choinka, tak widzimy te wszystkie dzieci, widzimy chłopca z zabawką, więc delikatnie te święta jednak przebijają. No ja na pewno kiedyś, jak będę miał trochę więcej czasu, to skończę ten film, bo tak jak mówię, te pierwsze 30 mhm. minut obejrzałem w całości i on naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Ja od, od razu nawet po tych 30 minutach seansu stwierdziłem, że się nie dziwię, że on jest na bardzo wielu listach horrorów w ogóle, jako jeden z tych ważnych tytułów, które wypada gdzieś tam znać, no bo... To naprawdę zwiastowało mi wszystko, że będziemy mieli tutaj do czynienia z czymś dobrym, no i potwierdzasz po całym seansie, że, że mamy do czynienia tutaj z czymś dobrym, czyli, czyli w zasadzie i ten segment świąteczny można sobie spokojnie dla wprowadzenia w klimat obejrzeć, a, a i pewnie warto się samym tytułem zainteresować. Mhm, dokładnie tak. Um... Ja teraz nie wiem, czy Mando nam nie pisał w wiadomościach, że cała ta produkcja, tak, Dead of Night u progu tajemnicy, czy ona nie jest w pewien sposób prekursorem antologii filmowych, tak, jakimś tam protoplastą tego, nie wiem, podgatunku, jeżeli tak można powiedzieć. No i jeżeli tak, no to, to znaczy ja to, to jestem w stanie to, w to uwierzyć, i to jest już od razu po, powieszenie poprzeczki bardzo, bardzo wysoko. Mhm. Zdecydowanie tak. A teraz kolejna antologia, przechodzimy do roku 1972, Tales from the Crypt, opowieści, skrypty i tutaj już pierwszy segment jest tym świątecznym, nosi tytuł And All Through the House i jest to historia oparta na 35 numerze The Vault of Horror. Wigilijny wieczór kobieta postanawia pozbyć się męża, to znaczy zamordować go po prostu i w tym samym czasie z pobliskiego szpitala psychiatrycznego ucieka niebezpieczny mężczyzna. Przerwamy program, aby nadać specjalny komunikat. Mężczyzna, znany jako zabójczy maniak, uciekł ze szpitala dla obłąkanych. Ma 1,90 90 wzrostu, ciemne oczy, waży 95 kg i jest łysy. Może być przebrany w strój Świętego Mikołaja, który ukradł ze sklepu w Berlinie. Ostrzegamy wszystkich okolicznych mieszkańców. Jeśli go zobaczycie, dzwonicie na policję. A teraz wracamy do naszego wieczoru kolęd. Traf chciał, że ów psychopata pojawia się pod mieszkaniem tej kobiety, a że w domu no, leży trup, no to nasza biedaczka nie może wezwać policji. Co z tego wyjdzie, tego dowiecie się już sięgając po opowieści skrypty z 72, a teraz Jerry, powiedz mi, czy no to co, co sądzisz o tym segmencie? Tak? Jakie miałeś odczucia w trakcie seansu? Tutaj się trochę zaskoczyłem od samego początku, podwójnie, bo po pierwsze, kiedy widziałem tytuł opowieści skrypty, no to zakładałem, że będziemy mieli do czynienia z taką wersją, którą gdzieś tam najbardziej kojarzymy z serialem, czyli że będziemy mieli upiora mhm. charakterystycznego, który będzie nas podprowadzał pod te poszczególne segmenty. Będziemy mieli ten taki bardzo charakterystyczny klimat dla tych historii. No i zaskoczenie, ponieważ okazało się, o czym ja kompletnie nie wiedziałem, że to jest produkcja o nieco odmiennym klimacie. Tutaj ten łącznik też stanowi nam taką spójną opowieść i tak jak w przypadku tej pierwszej historii, no to, to też mamy do czynienia z historią, która stanowi taki szereg właśnie różnego rodzaju jakichś tam retrospekcji czy historii właśnie wewnątrz tego łącznika. Mhm ale nie mamy do czynienia z upiorem. Zaskoczyło mnie to, że tutaj producentem jest Amicus, o którym to skóra już w konglomeracie podcastowym chociażby kiedyś opowiadał, bo to jest jedna z tych wytwórni, która gdzieś tam na popularności Hamera próbowała coś ugrać i się wybić, przy czym tak jak Hammer kojarzy się nam obecnie z tymi wszystkimi wariacjami na temat klasycznych potworów, tak Amicus właśnie często podobnież produkuje różnego rodzaju antologie opowieści, skrypty są tego przykładem chociażby. I ten łącznik jest intrygujący, bo ja ponownie nie widziałem całego filmu, tylko widziałem właśnie otwarcie plus ten segment świąteczny. Natomiast ten segment świąteczny mi się szalenie podobał. Zaskoczyłem się po raz trzeci, kiedy się okazało, że Joan Collins, która jest kojarzona u nas głównie z dynastią, tutaj jest odtwórczynią głównej roli i wygląda zjawiskowo i, i po prostu naprawdę robi i świetną robotę w tym segmencie, ale cała ta historia jest po prostu moim zdaniem świetna. Ona jest bardzo dobrze poprowadzona, bardzo fajnie rozplanowana, z bardzo dobrymi twistami w poszczególnych momentach całej tej historii. No i to jest naprawdę kawał porządnego, świątecznego horroru, a przy tym, tak nawiązując do tego, co powiedziałem, że na początku się dziwiłem, że nie towarzyszy nam ten klimat, który kojarzymy z opowieściami skrypty, Tak jak najbardziej ten segment już ten klimat posiada i tutaj absolutnie też się nie dziwię, że właśnie tak jak wspomniałeś jest to ekranizacja jednego z segmentów z tego The Vault of Horror, no bo, no bo to jest bardzo mocno w tym, że klimacie historia dla mnie naprawdę super rzecz. Hmm. No ja aż tak optymistycznie nastawiony tutaj nie jestem, aczkolwiek no też w miarę mi się podobało jako taki, taka krótka odskocznia zmiana klimatu, bo Dead of Night jest właśnie dużo bliższe tym opowieściom niesamowitym literackim, a Tales from the Crypt no to są już te Opowieści EC Comics. Nie? I to rzeczywiście bardzo mocno czuć. Tutaj na start dostajemy właśnie no trochę w twarz w tym filmie. Od razu no, dzieją się rzeczy. Twist za twistem. Sporo akcji, klimat rzeczywiście czuć, bo tutaj mamy przystrojony dom, mamy pana w stroju Mikołaja, zimę, dziecko, które czeka też na tego Mikołaja i tak dalej, i tak dalej. Przy czym. Ja mam trochę z tym problem, że to jest właśnie typowe ic comics, czyli taka historyjka, gdzie lecimy od tego twistu do twistu i no ja ci powiem, że ja się spodziewałem tego wszystkiego, tak, no widząc po prostu tę szachownicę, już wiedziałem, jak piątki będą rozkładane. i dlatego ostatecznie trochę się pośmiałem, tak, no zleciało mi te kilkanaście minut szybciutko. Nie zachwycam się aż tak bardzo, ale no jest ok, po prostu, tak, czuć troszkę święta, Dzieje się sporo rzeczy, właśnie też odmiana zupełna względem tego Christmas party. No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie, no, ja się, ja się tutaj zgadzam z tym, że to wiesz, to nie jest coś super zaskakującego, natomiast ja i tak dobrze się bawiłem, bo podobało mi się, jak te poszczególne, nawet jeżeli przewidywalne twisty, jak one mhm. były wprowadzane tutaj na przykład w końcówce, kiedy, kiedy nam się pojawia młoda bohaterka i, i mhm. serwuje nam ten, można powiedzieć, finałowy twist, finałowe zaskoczenie, to, to naprawdę się serdecznie uśmiechnąłem, kiedy, kiedy to zobaczyłem i, i pod tym kątem ja to naprawdę doceniam. To jest, tak jak mówię, zresztą też fajne w kontekście tego, że każda z tych historii, które dzisiaj dla nas Mando wybrał, Stanowi opowieść w zupełnie innym klimacie, i to też jest super, bo właśnie do mnie to bardzo mocno trafiało, że że, wiesz, że mamy do czynienia z historiami tak odmiennie poprowadzonymi, tak bazującymi na zupełnie innym rodzaju grozy czy, czy straszenia tak naprawdę. Mm -hmm. Tak, bo rzeczywiście dlatego też ja trochę hamuję ten Twój optymizm, bo wydaje mi się, że ta opowieść mocno zyskuje na tym kontraście, nie? Że gdyby nie ten kontrast, to nie wiem, czy bym ją aż tak odebrać, na przykład gdybym siedział tylko w takich Powiem Ci, że u mnie to tak nie do końca można temu zasadzić, bo ja ten segment widziałem jako pierwszy i po prostu on mi się spodobał tak, tak ogólnie, a, a po prostu ja go doceniam no, zupełnie autonomicznie. Przy czym, no, mm -hmm. ja się zgadzam z tym, co mówisz No to nie jest Easy Comics, tak, filmowe. I... Tak, no z, z, z obecnej perspektywy to nie jest coś, co już nas tutaj by mogło jakoś specjalnie zaskoczyć i poruszyć, no ale to, tak jak wspomnieliśmy, to podobny zarzut można by było mieć do, do tego segmentu z Dead of Night. Troszkę tak. No dobra, no to trzecia antologia. Tales of the Third Dimension z 1984 roku. Ja już się trochę śmieję, bo no, właśnie wspomniałeś o Gatekeeperze i tutaj poznajemy Igora w naszych łącznikach może opowiedz trochę o Igorze i jego przyjaciołach i przyjaciołach, komentatorach, jego chórze bo to jest trochę jak chór z, tra z tragedii greckiej makes me wish I had one Hide down, you blade brains. Can't you see the man is talking? How is your courage holding out? Is it beginning to sink beneath the waves of fear each person is slave to from birth to grave? No? Then I bid you welcome to my place of repose. My name is... No, to jest ten drugi taki sposób kręcenia antologii, gdzie mamy właśnie takiego upiora, którego każemy z opowieściami skrypty, który nam komentuje te poszczególne segmenty. No i Mando wysyłając nam listę tych filmów sygnalizował, żeby obejrzeć łącznik od początku, bo od razu będziemy wiedzieli z czym mamy do czynienia. No i faktycznie tak jest, bo to jest po prostu totalnie odczapowa odczapy rzecz tak naprawdę, jak się spojrzy na ten łącznik, bo ten Igor to jest no, taki trochę upiór, czyli wiecie czaszka ubrana w jakiś tam garnitur, który trzyma się na sznurkach, mówi poruszając szczęką na sznurkach, a do tego żyje na jakimś tam cmentarzu i tak jak wspomniałaś o tym jego chórze, komentatorem jego poczyniań, czy, czy tego, co on mówi do nas jako widzów, są jakieś stępy i to wygląda tak pocieśnie, że to po prostu z jednej strony śmieje się z takim politowaniem, a z drugiej strony to jest coś, co na swój sposób jest ujmujące z naszej obecnej perspektywy, że, że ktoś coś takiego nakręcił, bo, bo to wszystko jest zrobione jak taki nieudolny teatrzyk kukiełkowy. Tam w którymś momencie, nie wiem, mamy sekwencję chyba poprzedzającą bezpośrednio segment świąteczny, gdzie Igor wskazuje nas jako widzów palcem, tak bo on tutaj się cały czas kieruje mhm. w zasadzie do, do widzów przebijając czwartą ścianę i po prostu widać jak ten palec idzie w kierunku kamery na takich sznurkach, który i nikt nawet nie próbował maskować, te, te ptaki po prostu wyglądają tak, że podejrzewam, że moja młoda by zrobiła podobne na, na jakichś zajęciach plastycznych pewnie w 15-20 minut, więc no, no to, to jest naprawdę coś przedziwacznego. No ale czy sam segment jest w takim klimacie? No nie do końca. Tu już mamy trochę do czynienia z czymś innym, no i oddam Ci głos, jak Ci się podobał sam Igor i, i jego ten chór, który komentuje jego poczynania i, i jak znajdujesz ten trzeci segment, no już starszy o kolejne 10 lat, bo, mm -hmm. bo tutaj te, ten konkretny film to jest 84 rok, rok i tutaj już czuć, że jesteśmy bardzo mocno właśnie w tych latach 80. Oj tak. Pamiętaj, że to jest Tales of the Third Dimension i nawet na plakatach tej antologii widać wielki napis 3D, mm -hmm. dlatego Czasem to oko czy palec, w sumie, tam różne rzeczy lecą w kierunku ekranu. No i tak jak powiedzieć, to wygląda pociesznie, jeżeli tak przymkniemy na to oko i się po prostu wyluzujemy, ale też coś może stwierdzić, Boże, co to jest, nie? bo to już jest taki poziom kiczu, że głowa mała. E, no właśnie, ma to pewien urok, ale zarazem... To jest też film, który jest w kiepskiej jakości, powiedzmy, dostępny i to może, myślę, jakoś tam troszeczkę odrzucać, ale ten segment świąteczny mimo wszystko poznać warto i te sępy też warto zobaczyć, jeżeli się jest się fanem horroru, bo, bo to jest niezapomniane wrażenie po prostu, Oj tak. zobaczyć i usłyszeć te sępy, bo one naprawdę wyglądają źle, tak jak Jerry właśnie wspomniał, no bardzo źle. A segment opowiada o Wigilii, właśnie o przygotowaniach do świąt i samych świętach pewnej dwójki dzieci. Nazywają się one Suzy i Denis. Pochodzą z niezbyt sympatycznej rodziny, takiej wręcz patologicznej rodziny, można by myślę, powiedzieć spokojnie. Rodzice na początku tego segmentu odwożą swoje pociechy do babci, a sami wyjeżdżają na te najbliższe kilka dni na Hawaje na wakacje. No i nasze dzieciaczki, no wiesz, może by nie, nie było w tym nic złego, że są pod opieką staruszki, ale babcia niestety ma pewne problemy psychiczne i jej leki się kończą. A gdy kończą się leki, no to kobieta zamienia się w socjopatkę, przy czym wszystko jest cały czas... Może właśnie nie tak jak ten początek całej antologii, jak ten łącznik, ale mimo wszystko przegięte na maksa i na swój sposób kiczowate i jeżeli ktoś się właśnie wyluzuje, przymknie na to oko, to to może cieszyć, tak, to może być więc przełujocze, bo to co się dzieje to jest jazda bez trzymanki, naprawdę. No ja się zgadzam, ja nie, nie bez przyczyny powiedziałem, że to jest już bardzo mocno w lata osiemdziesiąte, bo, bo to tak wali takim przegięciem, który się często kojarzy właśnie z tymi horrorami z tamtego okresu. Ale ja Ci powiem szczerze, że byłem kupiony totalnie. Mimo, że ja ten segment oglądałem w dwóch turach, bo zacząłem go oglądać gdzieś tam po prostu w przerwie od jakichś prac, włączyłem go sobie na telefonie i tak w momencie, kiedy mamy tutaj taką sekwencję, gdzie babcia opowiada dzieciom bajkę na dobranoc o pewnym reniferze, mm -hmm. to się zawiesiłem i te, te, tę scenę widziałem kilkukrotnie, bo nie byłem w stanie nadążyć za tym, co ona opowiada. Mm -hmm was the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that St Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds while horrible tumors grew in their heads with their guts in a bucket and intestines on my lap. Ale kiedy sobie dokończyłem już później ten segment, to stwierdziłem, że on jest kiczowaty. On jest momentami, ja bym powiedział wręcz kampowy, szczególnie właśnie w końcówce, bo tam ta gra aktorska, szczególnie dzieci, która przez cały segment jest w porządku, to w końcówce mamy taką sekwencję takiej bieganiny, że się tak wyrażę, bez spoilerowo. Mm -hmm. I to jest takie na maksa już powiedziałbym właśnie no kampowe wręcz, nie? bo to, to, już, to już jest tak przegięte, że, że szok, ale to jest rewelacyjny segment dla mnie. Mm -hmm. nie? To jest po prostu taka opowieść, która w kontekście tematyki, czyli właśnie horroru świątecznego po prostu wpisuje się perfekcyjnie, bo z jednej strony mamy tutaj do czynienia z historią, która ma sporo tego klimatu świątecznego, a poza tym to jest taka historia, która dla mnie się idealnie wpisuje w, w też w jeden z takich nurtów tych horrorów świątecznych, które ja tak sobie umownie nazywam, że to są takie historyjki z morałem, nie? Mhm. że no, te święta mają też nam, ludziom, przypominać o wielu różnych rzeczach, nie wiem, o, o kwestiach właśnie rodzinnych, o, o kwestiach tego, że nie wiem, że powinniśmy być dobrzy dla, dla siebie nawzajem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ten segment właśnie bardzo ładnie to wszystko ogrywa, nie? Tak jak wspomniałeś, no tutaj bohaterami jest rodzina, która no, no nie jest specjalnie sympatyczna i mimo tego, że to mówię, że to jest kiczowate to naprawdę ja uważam, że całościowo ten segment to jest naprawdę rzecz świetna i godna uwagi i nawet jeżeli właśnie no to jest film dostępny obecnie w bardzo słabej jakości, to wydaje mi się, że warto gdzieś tam spróbować się, się przemęczyć i, i do niego dotrzeć, bo, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry segment i, i ja się bawiłem wyśmienicie całością. Mm -hmm. Ja się z większością tego, co powiedziałeś całkowicie zgadzam. Z tym kampem bym trochę uważał, bo no, część osób uważa, że świadomy kamp nie istnieje, a myślę, że tutaj to wszystko jest bardzo świadome, bo zauważmy, że odkąd tylko poznajemy naszą rodzinkę, już ta sytuacja w samochodzie, ta, ta ich podróż do babci, mhm, Tak, to na pewno. od początku to wszystko jest strasznie przerysowane, ale właśnie bardzo dobrze, bo to nas nastawia odpowiednio na to, co potem będzie się działo. E, mamy nie wiem, na przykład kwestię tych buziaków od babci, co też jest mega przerysowane. E, mm. A mimo tego, że my jesteśmy na to wszystko nastawieni e, na tym przesadę, e, to gdy chodzi o tej bieganiny na przykład, to ja po prostu już nie wyciężam wybuchnąć śmiechem, czy się łapać za głowę, czy czego otworzyć usta, bo e, rzeczywiście no, podbito stawkę tutaj zwiększoną skalę. <śmiech> To jest szalone, to nie jest straszne, tylko właśnie raczej takie przegięte. Mnie się też trochę skojarzyło z Evil Dead, jeżeli chodzi o klimat, mm -hmm, bo takie tak, właśnie tak, tak. Sus sus sus nie, sus szaleństwo totalne. Wizualnie teoretycznie tutaj nie mam żadnych wodotrysków, ale są jakieś efekty praktyczne, dzieją się rzeczy przyjemnie się na to wszystko patrzy, na pewno się tutaj ciężko nudzić i co do klimatu to pod kątem oddania samych świąt, to to jest najlepszy segment z tych wszystkich, bo tak jak w pierwszym on stanowi pewne tło pod tą opowieść niesamowitą, w drugim mamy po prostu scenerię świąteczną, kostium Mikołaja, ale tak poza tym, no mamy jeszcze to, to, to, to, to dziecko, tak i to zastanawianie się, czy Mikołaj przyjdzie, czy nie, jakoś tam obecne, no okej, no jest tego trochę, ale w tym ostatnim, w tym, o czym mówimy teraz, to tutaj mamy. Mamy i prezenty, i przygotowywanie jakichś tam wypieków, pierniczków. I... To jest odliczanie tak, wręcznie, tak, tak. przecież do, do gwiazdy. Mamy całą masę tych czynności, które się wykonuje przed świętami, dzięki czemu y, tu jest najwięcej klimatu, mi się wydaje. Po prostu najmocniej go czułem z tych wszystkich opowiastek. A i ścieżka dźwiękowa jeszcze nie, też tutaj jest bardzo świąteczna, mhm. w tym i to tak też ikonicznie i przegięcie świąteczne, bo to co tak, ilustruje tak. czasem, co ilustrują poszczególne piosenki świąteczne, to głowa mała. Ale to też zwróć uwagę w ogóle, że wspominaliśmy przy tych pierwszych dwóch segmentach, że one są w, do, w dużej mierze przewidywalne, a to jest taki segment, że ja powiem tobie i słuchaczom, że ja naprawdę z każdą kolejną sekwencją to zbierałem coraz bardziej szczękę z podłogi, mm -hmm. bo nie, nie wierzę, że ktoś będzie w stanie przewidzieć, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Oczywiście no, od któregoś momentu mniej więcej sam jakby tor, po którym będziemy zmierzać do finału, można przewidzieć, ale i tak nikt, myślę, że nie, no nie szans, będzie w stanie nie po prostu do, domyślić się, co nam twórcy tutaj zaserwują, bo, bo to jest naprawdę ostra jazda bez trzymanki. I to jest super. I bardzo i to jest świąteczny super. finał. Tak, i bardzo świąteczny finał też, który po prostu jest naprawdę rewelacyjny. Nie, To jest naprawdę kapitalny segment, mhm. uważam. I tutaj mam, że jeszcze doprecyzuję, bo wspomniałeś, że to jest trzeci segment, ale też mówię w kolej, naszej kolejności jest trzeci. W samej tej antologii to też jest trzeci i ostatni segment, a nosi tytuł Visions of Sugar Plums. Jak widzę tutaj się zgadzamy, no to co trzeba zmierzać do podsumowania, no to może zacznę teraz. Dla mnie jeżeli chodzi o samą grozę, no to tutaj w żadnej z tych opowieści za wiele nie uświadczymy sensu stricte, bo to są raczej lekkie opowieści, ewentualnie takie ciut szalone, czy bardzo szalone jak ta ostatnia. I prędzej oferują suspens niż grozę, ale no, mimo wszystko jakieś tam motywy horrorowe się w nich pojawiają i dlatego tutaj dzisiaj o nich mówimy. Ta opowieść ostatnia, Tales of Fair Dimension, ta antologia ma tę historyjkę najbardziej szaloną, właśnie taką kojarzącą się z martwym złem. Co do nie wiem, całych produkcji, to wydaje mi się, że najlepszym filmem z tego zestawienia, gdy ktoś miał całość łychnąć, to jest Uprogu Tajemnicy jednak. tak? Ten najstarszy film z 1945, mm -hmm. ale tak. jeżeli skupiamy się na świętach ktoś miał wybrać jedną rzecz, no to jednak tę historię z 1984, czyli właśnie visions of Sugar Plums. To ta szalona jazda bez trzymanki. To jest coś, co może pozwolić nam się oderwać trochę też od tych wszystkich obowiązków świątecznych gotowania, sprzątania rodziny i tak dalej no i też myślę, że ona najdłużej zapadnie, na najdłużej zapadnie mi w pamięć, tak, najdłużej utrzyma się w mojej pamięci a ta z opowieści skrypty mimo wszystko znaczy okej, okay, no jest do obejrzenia tak na taki właśnie mini maratonik super, ale jeżeli ktoś miałby wybierać, no to wydaje mi się że ona, no, no to jest easy comics po prostu na kinowym, znaczy na kinowym ekranie no na filmie i tyle i niestety no fajne, ale do zapomnienia, tak? Jak to te historiki? No ale wiesz, no cel iC Comics jest zupełnie inny. Mm -hmm. no tak, tak, tak, I, tak. I w komiksach i w kontekście antologii właśnie pokroju opowieści, skrypty, no to to tutaj ma nam to dostarczyć po prostu takiej solidnej porcji rozrywki i zaserwować nam twist na koniec i pod tym kątem wydaje mi się że to się sprawdza, mm -hmm. ale z oceną się zgadzam, Dead of Night pewnie całościowo najlepsze, a pod kątem segmentów świątecznych no to zdecydowanie właśnie ten ostatni, o którym dla was opowiedzieliśmy, no bo czegoś takiego nie widzieliście, myślę to, to jest naprawdę rzecz godna uwagi w tym świątecznym okresie mm -hmm. No dobrze, no to kolejna polecanka za nami. Zresztą możemy z wam zdradzić taki mały sekret. do dzisiaj odnalazł listę ponad 100, chyba nie wiem, 120, czy 150? 120 świątecznych horrorów. Więc y ta seria w konglomeracie podcastowym będzie jeszcze bardzo, bardzo długo obecna, bo sam Mando stwierdził, że o części z nich nawet nie słyszał, a jego lista na kolejne lata już też jest całkiem długa, szeroka, bogata. I my może też za rok coś wam polecimy, ale na dzisiaj będziemy kończyć no bo też trzeba właśnie się na te święta szykować. Życzymy Wam oczywiście zdrowych, radosnych, pogodnych świąt, czasu dla siebie i bliskich, odpoczynku, dobrego filmu, komiksu, gry, książki tam któregoś wieczora, bo trochę tego czasu wolnego może się Wam trafi. No i oczywiście by żaden psychopata nie uciekł z pobliskich szpitali psychiatrycznych, by babcią nie kończyły się lęki, no i byście się nie dowiadywali o żadnych zmarłych którzy mogą powrócić tej Wigilii. Tobie, Jerry, dziękuję za uwagę. Proszę, tobie, dziękuję za rozmowę. Dzięki Ci bardzo, drogi kolego. A Wam, kochani, za uwagę i cóż, tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. za tydzień. Kolejny na Biedowny